Znaczenie śmiertło Znaczenie Wyślę sukę do Grecji Na wakacje poleci Przywiezie mi pamiątkę Robię to dla moich dzieci Robię to, żeby mógł zasnąć spokojny Dla braci mam dobre serce Czarne worki dla tych, którzy chcą mą pęgę Jestli grzeżę, jestli błądzę i nic nie wiem Robię to, aby śmierć miała znaczenie Nie krecki na teście Suka mówi mi, że rodzić tego nie chce. Kiedy, kiedy piję, czuję się jak kręga. Kiedy, kiedy palę, widzę jakby więcej Szukaj mnie na miejscu, tam gdzie skręno i szczęście Na pewno nie tam, gdzie ciąglecy są węże Mogę być sam, mogę być squad, Mogę być biedny, a mogę być hajs Mogę być skim, a mogę być nikim W świecie, gdzie weszłam przyjazdy To już nawyki W świecie, w którym prędzej Zabiorą ci wszystko, niż ktokolwiek Coś ci pożyczy Palę na gównie Jest mi łatwe, ja miało być trudne. Wy zamiatajcie, a ja zrobię burdę Ty kochaj tę laskę, ja wezmę za kurwę Lubię młode kobiety i stare wino Nowe sukienki i stare kino Szymaj się blisko, to nie dam ci Dziś pójdę do i jutro będziesz w Ślę sukier do Grecji Na wakacje poleci Przywierzy mi pamiątkę Robię to dla moich dzieci Robię to, żeby mógł zasnąć spokojnie Dla braci mam dobre serce Czarne worki dla tych, którzy chcą mą pęgę Jeśli grzeszę, jeśli błądzę i nic nie wiem Robię to, aby śmierć miała znaczenie Zmieniam hotel w trap zwrzucam wyrzucam sukę, bo dochodzi czwarta Nie znam twojej ksyby i nie wiem, co żeś nagrał No bo nie znam się na żartach, mam SB na klacie To dla mnie coś więcej niż SB na klacie Chcę coś więcej niż kreskę na blacie Łóżko zajęte cię wezmę na blacie Jestem dzikusem, spytaj koleżanek Robię co muszę, co mogę I wszystko co kurwa mam w planie Jak 2K16 miał twój być To wybacz, że ci go zabrałem Dziś siedzę i palę z typami, co ledwo Gadają po polsku Chyba, że chodzi o papier, to zawsze Biodę. Przelew na przelew na przelew Jednak jakie to ma znaczenie Zbudowałem rodzinę Czary na skórze to więcej niż zwykłe wspomnienia Nie wiem ile warte jest twarz nic moja śmierć już ma znaczenie Wyślę sukier do Grecji Na wakacje polecisz Przywierzy mi pamiątkę Robię to dla moich dzieci